Oh, okay. oh, Thank mm -hmm. you. Yeah. Mm -hmm. Thank you. Mm-hmm. No, no, no, no, Pharoah Sanders, Floating Points i London Symphony Orchestra we fragmencie albumu Promises sprzed pięciu już lat. A słuchaliśmy wersji winylowej, czyli za nami pierwsza strona tego japońskiego wydania Promises i pięć pierwszych ogniw tego niezwykłego dzieła. No, płyta, o której było niezwykle głośno w 2021 roku. Trafiła ona do czołówek najróżniejszych zestawień, najlepszych płyt roku 2021. Było głośno, a to przecież muzyka wyłaniająca się z ciszy. Z ciszy wyłania się ten prosty motyw, który przewija się przez całe to dzieło. No A cisza to bohaterka tego wydania Nocnej Strefy. Nocna strefa w Wielki Czwartek, w tradycji chrześcijańskiej Wielki Czwartek otwiera nam ten czas zawieszenia, kiedy to cisza staje się znakiem oczekiwania i przejścia. W Japonii natomiast mówi się o ma, słowo ma, pauza, cisza, przestrzeń. Ma nie tyle oddzielać dźwięk, co nadaje mu sens, to swego rodzaju oddech między zdarzeniami. No ale także w filozofii i muzyce Indii istnieje pojęcie dotyczące ciszy, czyli anahata nada, dźwięk nienarodzony, niesłyszalny dla ucha. W sufickiej praktyce sam to oznacza ciszę jako drogę poznania, stan, w którym milczenie odsłania to, co ukryte a na temat ciszy piszą także państwo. Pozdrawiam m.in. pana Marka, który pisze tak. Nie sposób nie wspomnieć o pięknej piosence brytyjskiej grupy The Tremors pod tytułem Silence is Golden. Biorę sobie do serca jej przesłanie i kończę tego e-maila. Pozdrawiam. Pozdrawiam również pana Mateusza z Kielc. Muzyka dobrze kołysze, uspokaja i relaksuje. No i Joachima, który jak zwykle nadsyła grafikę i pisze tak. Świat opanowały dźwięki, dobiegają zewsząd. Każdego dnia stajemy, stajemy w obliczu niezliczonej ilości fal akustycznych. Podzielę się pewnym doświadczeniem. Zabrałem do lasu dyktafon z zamiarem nagrania dźwięków ptaków. Udało się, ptaki pięknie śpiewały. Wróciłem do domu i wrzuciłem nagrania do komputera. Poza ptakami niestety usłyszałem szum ulic, dźwięk piły, sygnały terminala kontenerowego, cała masa dźwięków generowanych przez człowieka. Coraz mniej jest na świecie miejsc w których nie ma akustycznych śmieci. Doceniajmy ciszę, doceniajmy proste dźwięki, doceniajmy i szanujmy czystość naszej akustycznej przestrzeni i porządek w niej. Dzisiejsza fotografika właśnie jest o tym, pisze Joachim, nadsyłając swoje dzieło o spokojnym, kojącym, cichym miejscu w akustycznym chaosie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy dzisiaj z nami szukają ukojenia w ciszy. Pozdrawiam Cię Joachimie i bardzo dziękuję, grafika Joachima mogą Państwo obejrzeć na naszych mediach społecznościowych. No i pełna zgoda co do tego zanieczyszczenia hałasem. Walczmy z tym, no bo naprawdę ma to ogromny wpływ na nasze samopoczucie, na nas. No a skoro o ciszy dzisiaj, no to nie mogło zabraknąć kompozycji Arvo Perta, jego tabula rasy z 1977 roku. No, muzyka, która zdaje się powstawać na granicy dźwięku i milczenia, zresztą druga część nosi tytuł Silentium, Senza Moto, no i to jest właśnie proces wyciszenia. Kompozycja, w której smyczki rozciągają pojedyncze dźwięki, stopniowo te dźwięki wydłużają się, rozrzedzają. Pojawia się brzmienie fortepianu preparowanego, który współtworzy tę przestrzeń zawieszenia. Posłuchamy tej drugiej części, Silentium Senza Moto, Stabula Rasy, Arvo Perta. Gidon Kremer i Tatiana Grindenko, Skrzypce, Reino Tep, fortepian preparowany, kremarata Baltica, dyryguje Eri Klas. Słowa drażnią, gesty wprowadzają w błąd, emocje rozpływają się. Tylko dźwięki mówią językiem, który być może można zrozumieć. Gdyby otworzyć serce, czy znalazłby się ktoś dostatecznie uważny, by je przyjąć? Lecz kto naprawdę słucha, kto potrafi to odczuć? Często pytam sam siebie, gdzie istnieje bicie serca takie samo jak moje? A próba odpowiedzi brzmi, tam gdzieś na krańcu mojego własnego dźwięku. To słowa Gidona Kremera, które pojawiają się w książeczce dołączonej do słuchanej przed chwilą we fragmencie płyty pod tytułem Silencio. Silencio, czyli płyta zespołu Kremerata Baltica z muzyką Filipa Glasa, Władimira Martynowa no i słuchanego przed chwilą Arvo Perta. To była druga część jego słynnej Tabula Razy. Ogniwo zatytułowane Silentium Senca Moto. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia i Nocnej Strefy. Za niespełna 20 minut wybije godzina pierwsza. Słuchaliśmy dzisiaj muzyki no i dialogu dźwięków z ciszą, które tworzyli giganci, giganci, których już pożegnaliśmy, czyli Faroe Sanders, a także Ryuichi Sakamoto. Wrócimy do twórczości tego japońskiego kompozytora, o którym piszą także państwo, przypominam, adres krzysztof.dziuba.polskieradio.pl a także komu kośnik dwójka pisze nasz stały słuchacz pan Tomasz. Sakamoto to dla mnie taki ktoś trochę jak Zappa, człowiek budujący muzykę na nowo po swojemu, oryginalnie w przemyślany sposób, niby dla refleksji, ale to muzyka dająca dużo do myślenia. Absorbuje i pokazuje oblicze człowieka wschodu, niby innego, ale jednak członka wielkiej muzycznej rodziny. No, i do Sakamoto wracamy, choć to będzie coś zgoła innego, dzieło, które wybije się tutaj pośród tych medytacyjnych, skupionych kompozycji. No, bo mamy już Wielki Piątek, więc zaskoczę Państwa. Ryuichi Sakamoto jest autorem dzieła osnutego wokół pasji według świętego Mateusza, a tym dziełem jest spektakl. Muzyczny spektakl multimedialny zatytułowany Mataios 1985: Muzyczna, eksperymentalna, awangardowa pasja ukazanie cierpienia Jezusa Chrystusa, który pojawia się no, w wówczas w współczesnej Japonii Japonii roku 1985. Rzeczy za którą stoją muzycy z różnych scen japońskiej sceny z różnych stron japońskiej sceny między innymi z, związani z nurtem fusion z muzyką improwizowaną muzyką elektroniczną eksperymentalną pojawia się tu między innymi Kazumi Watanabe na gitarze Haruna Miyake Koharu Kisaragi Yuji Takahashi no i wyszła z tego mikstura zaskakująca, będąca swego rodzaju akumulacją cytatów, odniesień, bo usłyszymy tutaj m.in. Y, chorał, chorał, którego notabene słuchaliśmy dzisiaj w Filharmonii Dwójki, wejdziemy Einmal Zol Scheiden z Pasji według św. Mateusza. Usłyszymy też cytat z jednej z Arii, z tego Bachowskiego arcydzieła. No a rzecz miała premierę w kwietniu 1985 roku spektakl Mataios 1985 pokazano w Tokio i w Osace. No i zachowało się archiwalne nagranie tego spektaklu, którego posłuchamy w niewielkim fragmencie w nocnej strefie. Luigi Sakamoto Mataios 1985. Oh. さて 4時30分3次 午後7時現在の現場の模様をヨハネ記者に伝えてもらいましょう。 世4時 という状況になっ 私ちょうどいえ。 Mateusz 1985 Kompozycja, która, mam nadzieję, była taką małą niespodzianką dzisiaj, no bo to była ta eksperymentalna, awangardowa próba zmierzenia się Jujciego Sakamoto z tematem pasji według Świętego Mateusza, no a także zmierzenia się z tematem pasji Bachowskich, bo nie brakowało tutaj cytatów z dzieła Jana Sebastiana Bacha, jak sami Państwo słyszeli. Nagranie archiwalne z roku 1985, w którym wzięli udział m.in. Kazumi Watanabe, Kosagu Kisaragi, no i Ryuichi Sakamoto, jeden z bohaterów tego wydania Nocnej Strefy, poświęconej głównie ciszy, Wspominaliśmy dzisiaj gigantów, wspominaliśmy właśnie Sakamoto, także farła Sandersa. No to na koniec piosenka o wspomnieniach, o moide. To właśnie po japońsku wspomnienie. Ześpiewa Tsunekichi Suzuki. A my już dziękujemy Państwu, Katarzyna First-Wojtkowska i Krzysztof Dziuba. Nie pozostawiamy Państwa z ciszą w ciszy, tylko z muzyką Tsunekichiego Suzuki'ego. Piękne słowa, piękna piosenka, prosto z Japonii. No a my słyszymy się ponownie w nocnej strefie w lany poniedziałek o godzinie 22. 痛白い気が舞う冷風に乗て Kimiga haita i Wielkie a i Sorana nakad, pookary to kabykumum. Zrób to mekaszno, kotono jogodane, kava monoewo.